Gdy wczoraj przygotowywałem się do tej usługi, modliłem się, by Bóg poprowadził mnie w tym, co miałbym powiedzieć, żeby to nie było to, co gdzieś tam mi przyszło do głowy, ale żeby to było to, co miałoby być powiedziane dzisiaj. Nie powiem w jaki sposób, ale natrafiłem na pewien werset, który Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik który wykłada należycie słowo prawdy. Są to słowa skierowane do Tymoteusza, który miał określoną funkcję, określone powołanie. Zastanawiałem się, czy ten werset może być, w jakiś sposób przemawiać do każdego z nas. Może tutaj nie każdy z nas jest powołany do tego, by wykładać słowo prawdy, ale część tego wersetu pokazuje na pewną postawę, która powinna być w życiu chrześcijanina. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik. Gdy dalej rozmyślałem nad tym, to doszedłem do kolejnych wersetów z pierwszego Tymoteusza, z 4 rozdział od 7 do 10. Apostolitych i babskich baśni unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności, albowiem ćwiczenie cielesne przynosi niewielki pożytek. Pobożność natomiast do wszystkiego jest przydatna, ponieważ ma obietnicę żywota teraźniejszego i przyszłego. Prawdziwa to mowa i warta chętnego przyjęcia, gdyż trudzimy się i walczymy dlatego, że położyliśmy nadzieję w Bogu żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących. Wczytując się w te słowa, chciałem jakoś tak lepiej to zrozumieć i próbuję nazwać to innymi słowami. Te, to, co tu jest napisane, jakoś inaczej nazwać, żeby przybliżyć nam, o czym jest mowa. Także jak, jakby troszkę od tyłu. Położyliśmy nadzieję w Bogu, co jest faktem. Dlatego też trudzimy się i walczymy, by trwać w pobożności, Myślę, że w jakiejś mierze można to w ten sposób zrozumieć. Albo ćwiczymy się w pobożności i poddajemy się procesowi kształtowania nas przez Boga, by dostępować obietnic teraźniejszych i dostąpić obietnicy albo obietnic przyszłych. Myślę, że te słowa pokazują nam, że jest coś dla nas do zrobienia. Prawdą jest i faktem jest, że wszystko, co mamy, to mamy od Boga i to pochodzi od Boga i tak jak czytamy gdzieś, że ich cenie i wykonanie pochodzi od Boga, ale myślę, że jeśli ktoś cokolwiek dłużej troszeczkę chodzi za Bogiem, to nie jest niemowlakiem w myśleniu i wie, że to nie działa tak, że Bóg wszystko za nas zrobi, tak? Także mamy coś do zrobienia. I zastanawiałem się też nad słowem pobożność. Co to oznacza to, to słowo, co niesie ze sobą. Troszkę się wczytałem, ale ostatecznie nie, nie poczytałem na tyle dużo, żeby mieć taki pełny obraz tego, czym może być to właśnie to słowo. Ale jest gdzieś w pierwszym Tymoteusza 3,16 jest werset, który mówi, że wielka tajemnica jest tajemnica pobożności. Ten, który przyszedł w ciele, objawił się i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że znamy ogólnie to słowo. Niektóre przekłady wcześniejsze mówiły nawet Bóg, który przyszedł w ciele. Jak ja na dzień dzisiejszy rozumiem tą pobożność? Nawet jeśli to nie jest całkowita, pełna definicja pobożności, to na pewno bardzo ważnym jej elementem tej, tej, tej definicji będzie krążenie wokół Bożych spraw, szukanie tego, co jest Boże. Nie tego, co jest moje, ziemskie, ale co jest Boże. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że jeżeli mamy, czytamy o, że ma to przynieść owoc w postaci spełniania się obietnic teraźniejszych i przyszłych, czyli jeżeli będziemy pobożnie żyli, mówiąc bardzo prostym językiem, to... Będzie to miało wpływ na naszą teraźniejszość i naszą przyszłość. Przyszłość, wierzymy, że to chodzi o wieczność, a teraźniejszość, myślę, że to jest to, co przeżywamy, tak? czy doświadczamy Bożego błogosławieństwa, Bożych obietnic. Także myślę, że często może tak być i myślę, że tutaj gdzieś ta zasada się pojawia, że jeżeli żyjemy Bożym życiem, to będziemy też doświadczać Bożego działania, Bożego błogosławieństwa i Bożej bliskości. Myślę, że nie jestem daleki od całej prawdy, która jest zawarta w Słowie Bożym. I teraz wracając do tego wersetu z drugiego listu, do Tymoteusza. Drugi rozdział 2, 15. Drugi rozdział 15 werset. Staraj się usilnie o to, abyś mógł stanąć przed Bogiem jako wypróbowany i nienaganny pracownik. I tak pomyślałem, jak to znowu przekazać, żeby każdy mógł coś wziąć dla siebie. I myślę, że można by różne przykłady tutaj podawać, ale... Wezwanie jest wyraźne, żebyśmy się starali usilnie, abyśmy mogli stanąć przed Bogiem jak, jako wypróbowani. I teraz wypróbowani w czym? Sprawdzeni w czym? Czy jestem dobrym mężem, czy jestem dobrą żoną, czy jestem dobrym dzieckiem, posłusznym rodzicom, czy jestem dobrym pracownikiem, czy jestem dobrym bratem, siostrą. Myślę, że każdy z nas, jak czytamy Słowo Boże, to... Każdy z nas ociera się nierzadko o te wersety, które mówią o talentach, że każdy z nas ma jakiś talent tak? i mamy tymi talentami dobrze obracać. I teraz jeżeli zakopiemy te nasze talenty, jeżeli zapomnimy o nich i nie będziemy krążyć wokół tych Bożych spraw, no to myślę, że pogubimy się, po prostu zatracimy coś. Na koniec takie zdanie sobie zapisałem z wykrzyknikiem i ze znakiem zapytania. Nikt z nas nie został powołany, by żyć jedynie dla siebie. To jest pytanie dla każdego z nas, czy jest to prawdą w ogóle. A jeżeli jest to prawdą, no to jest to wezwanie, żeby mniej zaprzątać sobie myśli i, i poświęcać czas na nasze sprawy, a bardziej otworzyć się na Boże sprawy. Zapraszam do powstania i modlitwy. Dzięki Ojcze, że Ty stanąłeś na drodze naszego życia, że objawiłeś się nam, że dałeś się w jakiejś mierze nam poznać i to sprawiło w życiu wielu z nas przemianę, która była dramatyczna, bo całkowicie wywróciła do góry nogami nasze nasze myślenie, postrzeganie, nasz cel, dążenia. Daj nam ojcze nie zapominać o tym i nie dać się oszukać naszemu ciału czy, czy diabłu, ale myśleć o tych bożych sprawach, żyć tymi sprawami, bo mają one obietnice teraźniejszości i przyszłości. Daj nam ojcze dobrze skorzystać też z tego czasu usłyszeć Twój głos, prawdziwie przyjść do Ciebie z, z tym, co jest w naszych sercach. Oddać to w Twoje ręce i przyjąć pocieszenie od Ciebie, zachętę. Dzięki Ojcze za tą możliwość bycia tutaj za ten czas. To z Twojej łaski to mamy. Niech będzie Tobie miłe to wszystko, co tutaj będzie się działo. Amen Amen.